Thank mm -hmm. zapraszamy na drugi podcast Moje Miasto Berlin W zasadzie nie miało go być, bo w zasadzie e, myślałem, że cały materiał wyjdzie na 50 minut No ale proszę, rozgadałem się, chodziłem po Berlinie tu i tam i wyszedł drugi podcast Zatem mam troszeczkę materiału, mam nadzieję, że moi drodzy słuchacze się nie znudzą e, 50 minut, może trochę mniej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Zatem moje miasto Berlin, pozdrawiam tutaj przede wszystkim wszystkich berlinczyków. pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają w Niemczech, pozdrawiam rodziców Gosi, Nierhaus, którzy na pewno, na pewno ten podcast słuchają i pozdrawiam także Gosie, która na pewno, e, by to powiedzieć, na pewno jej się spodoba ten podcast, znając Gosi Ghost. 재미je! Hmm. Hmm. Zatem dzisiaj w podcaście będzie druga część wycieczki, już zszedłem z wieży, którą, którą opisywałem. Wrócimy do niej, bo jest kilka fajnych jeszcze rzeczy o tej wieży. Mam nadzieję, że znajdziemy czas pod koniec podcastu. Będzie troszeczkę więcej dzisiaj o polityce. Zaczniemy w ogóle od takich politycznych wydarzeniach, czyli, czyli na sam początek, na sam początek polityka.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 w Berlinie. to był chyba 1984 <mierdziścia> albo piąty rok, mam wrażenie, muszę sprawdzić, czyli Panie Gorbaczow z ten mur. Some political prisoners have been released. Certain foreign news broadcasts are no longer Some economic enterprises have been permitted to operate with greater freedom from state control. Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state, or are they token gestures intended to raise false hopes in the West or to strengthen the Soviet system without changing it? We welcome change and openness, for we believe that freedom and security go together that the advance of human liberty the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dram dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe if you seek liberalization come here to this gate Mr Gorbachev open this gate Kijiu Gorbaczow Daulšonović spotkali się kilka miesięcy później w Genewie proszę posłuchać jak to relacjonowała telewizja NBC This is NBC News Digest sponsored by Federal Express Good evening from Geneva, where in a few hours, an American president will meet face-to-face -face with his Soviet counterpart for the first time in six years. Today was Mikhail Gorbachev's day as he was welcomed at the Soviet mission here. He said the two sides had to do everything to ensure that the situation improves. His wife Reza wanted some improvements in the weather, complaining how cold it was in Geneva. U.S. officials said that President Reagan was upbeat, but as the two leaders go into their historic meeting, no one is promising any breakthrough on the main issues of arms control and Star Wars. Ale zanim, zanim to wszystko się zaczęło, w 60-tym bodajże czwartym roku, a, albo piątym, John Fitzgerald Kennedy odwiedził Berlin. Odwiedził Berlin zachodni, czyli Ich bin Eil. Ein Berliner. Tak to brzmiało with Romanus sum. Today in the world of freedom the proudest post is Ish bin Ein bilena. I uh I I appreciate I appreciate i interpreter translating my German. Berlinczykiem był także Erich Honecker, który mówił, proszę posłuchać, o Kawie i o Kakao. Ci, którzy znają niemiecki bardziej, proszę bardzo posłuchać. müssen <śm> musimy <śm> einige Nahrungsgüter und Genussmittel einkaufen, wie Kaffee, Kakao und Süßfrüchte. Sie wachsen bei uns nicht. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, Dass uns allein der Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns nicht zu beeinflussen Weltmarktpreis für Rohkaffee, die beste Lösung für den Verbraucher. Oczywiście jednym z unlubiejszych Samochodów Arisha był Warburg. Chociaż na samym końcu podcastu przypomnę Wam fajny, yy, przypomnę, yy, podzielę się z Wami fajnym tekstem o ulubionym, naprawdę ulubionym samochodzie Erisia Honeckera. Więc proszę posłuchać reklamy Wartboga, której prawdopodobnie nie było w zeszłym podcaście. Den lauart er der historischen Wachtburg. 1000, vollendet in form und konstrukcją. Hohe wirtschaftlichkeit, großer fachkomfort und außerordentliche bequemlichkeit. Ein Volltreffer. Der neue Warburg Pausen, eines der modernsten Automobile. Aus der Warburgstadt Eisenach mit 70-jähriger Tradition im Fahrzeugbau. I na sam koniec zapraszam na ulubionego wokalistę Całspieler. Ulubionego wokalistę Gosi Niehaus, czyli Helge Schneider. Helge Schneider Pewnie mama, rodzice Gosi Także lubię Helge Schneider to jest taki um, taki Stefan Rap, ale taki troszeczkę starszy Stefan Rap. Jakby można powiedzieć o Stefanie Rabie. To jest taki um, Szymon Majewski, ale Stefan Rap jest jeszcze bardziej zakręcony, jeszcze ma chyba fajniejsze pomysły i może nie jest taki, taki tak strasznie medialny, tak strasznie um, zakręcony wokół telewizji jak Stefan Rap. Stefan Rap jest raczej takim um, jakby to powiedzieć? Powróćmy do Stefana Rapa, Raba troszeczkę później może troszeczkę coś o nim powiem. Bo Stefan Rap co prawda, jest z zachodnich Niemiec wtedy z zachodnich, ale to nie znaczy, że nie mógł się śmiać ze wschodnich Niemców. Zatem Helge Schneider i lecimy już na ulicę Dublina Berlina. <śmiennie> Ich drück die Maus, ich sie zu Hause. Ich zieh zu Hause und drück die Maus. Ich drück die Maus, ich drück die Maus. Ich klick die Maus, ich sieh zu Hause. Ich sieh zu Hause, ich right kann die zu, klick die Maus. Ich klick die Maus, ich drück die Maus. Ich ficke die Maus, ich drück die Maus. Ich drück den Bär. Ich drück die Maus, ich sieh zu Hause. Ich zieh zu Hause, ich drück die Maus. Ich drück zu Hause, ich drück die Maus. Cześć, tu Wachlander. słuchacie podcastu Nie tylko dla Orłów 203 albo 4 metry Tyle Taka wysokość A Takiej wysokości przed chwilą byłem, czyli wieża Którą zostawiliśmy już przed chwilą z tyłu Wybiła godzina 16 Albo Jak to I Idziemy teraz w stronę bramy Brandenburskiej I mamy teraz Berliner Dom Czyli mam wrażenie, że to znaczy taka berlińska świątynia. Wchodzimy na most nad rzeką Szprewą, po której pływają stateczki wycieczkowe Mamy tutaj także jakieś stoiska. Turcy sprzedają e, pamiętki z NRD, krabanty, czapki o, korale takie, a trochę ruskawe też czapki czyli pamiątki Czernomorskie czernomorska w czyli czapki z dawnego ZSRR. A jak przyjemnie, nareszcie troszeczkę chłodu, bo jak wspomniałem jest strasznie, strasznie gorąco, duszno. Na dole przy Szprewie, na drugim brzegu, na drugim brzegu jest Muzeum DDR-ów. Może wejdziemy. A wejdźmy, zobaczmy, co tam będzie, ale w drodze powrotnej chyba teraz mi się nie chce. A Eris Honeker, zresztą o Erisiu powiem na końcu i o jego ulubionym samochodzie. Czyli Citroenie, ale to nastają na samym końcu. No i mamy matrioszki, mamy ruskie czapki, mamy nerdowskie czapki. Większość tych gadżetów sprzedają przypalani, ciemni jego moście, raczej nie pamiętający na żywo czasów Erisia. Jego nakręca i takich, tych podobnych, hajdanki, czapki, maski gazowe, wszystko to bardzo, bardzo ciekawie wygląda, ale my idziemy w stronę Bramy Brandenburskiej i Reistago, który jest obok. Tak to wygląda. Trochę miałem zawrotów głowy, jak byliśmy na wieży um, i powiem, że troszeczkę mi w uszach szczelało, jak jechaliśmy na dół windą 30 sekund z 200 8 czy 7 metrów, nie pamiętam dokładnie ile właśnie poziom tarasowy ma, ale wieża ma około 230 metrów wysokości, ale poziom widokowy jest właśnie około 202-207 gdzieś w tych granicach e, metrów. Zaraz za świątynią e, Berliner Dom e, jest ogród Lustgarden, co chyba w dowolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć jako ogród ponent albo o, o, ogród Uszenia chyba, bo lust, co panie mięsko, właśnie coś takiego znaczy. Idziemy sobie ulicą a, i troszeczkę wycieczek, troszeczkę ludzi ciekawych miasta, tak jak ja. Mamy właśnie Friedrichs... E, Friedrichs... ...studio? Co to jest? Jakiś taki lustgarten, o właśnie tu nie wiem. Budynek jest w remoncie, Fontanna przed. i troszkę od tej rzeki właśnie powiało takim chłodem. I już mi się tak plecy nie pocą. O, lepiej, lepiej, lepiej zatem e, Berlin dzisiaj śpiący, Berlin dzisiaj leniwy ale taki jaki chyba lubię nie za dużo turystów, Sezon chyba jeszcze się nie zaczął tak do końca chociaż mamy początek czerwca samochodów nie za dużo na ulicach bo chyba jeszcze wszyscy pracują ja na razie wszędzie, jak to się mówi, z buta idę, z powrotem może wrzucę sobie kolejką, zobaczymy jak z czasowo mamy dopiero 16, mam jeszcze Pięć godzin do samolotu, sześć, zasadzie Więc, więc, więc luzik. Pójdziemy może na jakiś kury wurs, zadzwonimy do Gochy. Jeszcze raz. Pogadam sobie z nią, co ona tutaj mi mówi. O, skrzyczała mnie, jak słyszeliście, że napisałem jej nie mój list. A nie napisałem jej nie mój list, tylko napisałem jej Gocha, jestem na ciebie zły. I tyle. Tak to było. No, ale nie oceniajmy już. Gosi, skończmy z tym. Po prostu ja chcę jej dobra i jej sławy, nie wszystko zawsze na mnie spływało. A Szprewa, rzeka, która przepływa przez Berlin. W ogóle Berlin jest tutaj otoczony dużą ilością jezior i dużą ilością takich różnych rzeczek, statki wycieczkowe, wszędzie. Chciałbym przyjechać kiedyś do Berlina, bo Berlin znam tak w zasadzie z takich jedno-dwudniowych wycieczek. Chciałbym przejechać na dłużej pochodzić sobie po mieście, tak coś w stylu w Amsterdamie, jak ostatnio byliśmy. Bardzo fajnie i na pewno jest to ciekawe miasto. Tak jak wspomniałem na samym początku podcastu mam, mam e, słabość po prostu tego miasta. Podoba mi się i kultura, i historia, szczególnie czasy NRD i muru berlińskiego. To naprawdę było wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz na drugą stronę rzeki i już bramę brandenburską w oddali widać z dwoma dźwigami coś koło nie budują myślę, że za jakieś 20 minut tam dojdziemy autobus, city circle sightseeing um, ale 15 minut 50 za 15 euro można objechać całe miasto co 15 minut dużo dużo berlińczyków widzi na rowerach nie wiem, czy to jest związane z tym, że jest dzisiaj naprawdę fajna pogoda na rowery aczkolwiek ciągle mówię, że jest dłuższa ale naprawdę dużo Beninczyków wiedzi na rowerach. Dużo jest takich e, riks, jakby rowerowych, gdzie pewnie za niewielką opłatą można się przemieścić z punktu A do punktu B. Um, fajnie, to troszeczkę spojrzałem na to wszystko ze względu na to, że i ja jeżdżę podobnie od niedawna na rowerze. Stary, taki irlandzki rower marki Triumph. Oczywiście ma kierownicę z lewej strony, jakbyście nie wiedzieli, moi drodzy słuchacze. A, o, przechodzimy koło niemieckiego muzeum historii. O, przechodzimy koło takich panów w turbanach i, i w firanach, ich żon. Hinduski znaczy się. W firanach chodzą i mają takie czerwone kropki. Niektórzy mówią, że jak mają taką czerwoną kropkę na czole, to znaczy, że mają okres. Ale ja chyba w to nie wierzę. Coś musi być z tym związanego, innego. Ale szeroka jest ta ulica, którą widzimy. Teraz powiem państwu, co to jest za ulica. Unter den Linden, ale czy to jest nazwa ulicy Unter den Linden, która prowadzi ee, do bramy brandenburskiej? Wiem, że wiem, że tak, Unter den Linden to jest ta ulica. Jedna z główniejszych ulic takich paradnych w Berlinie. Pewnie wszelkiego typu tutaj defilady, demonstracje pokojowe lub wojenne kiedyś się odbywały. Ciągle jesteśmy po stronie wschodniej Berlina, gdzie Erich Honecker swoim trabantem jeździł, nie trabantem, przepraszam, Citroenem, ale o tym jak już wspomniałem, powiem na samym końcu. Chciałbym, żeby podcast się zmieścił w 50 minutach, ale jeśli będzie godzinka, to myślę, że będzie to ciekawe. Nawijam i nawijam i nawijam. Dogoniliśmy ten autobus, o którym mówiłem przed chwilą, znowu stoi na światłach. No i oczywiście taxi color, czyli taki lekka, lekka kawa z mlekiem. Taki, taki kolor ma większość taksówek w Berlinie i pewnie w całych Niemczech. Podobno to są takie naklejone folie, specjalnie na każdy model, takie wykrojniki i, i taksówkarz po prostu jeśli się zdenerwuje i niech sobie taksówkarzem wjeżdża do takiego tunelu, podgrzewa to wszystko i folia odchodzi i ma normalny samochód. Bo może nie jest tak łatwo jak w Irlandii, że zdejmuje tylko koguta i już jedzie dalej sobie, bo w Irlandii nie ma żadnych znaczków z boku, nalepek albo czegokolwiek. Każdy może mi taksówkę, wystarczy sobie założyć koguta na dach z jakimś tam numerem identyfikacyjnym i gotowe. Uniwersytet Humboldta, przechodzimy właśnie koło niego, raz, dwa, trzy, cztery, sześć ładnych niewiast stoi na górze, takich skamieniałych. Przed uniwersytetem mamy takie biblioteczki, księgarnie, jakby nawet mógł powiedzieć, można sobie kupić książki można sobie kupić w pocztówki, można sobie kupić stare rzeczy. Ja przed chwilą kupiłem znaczki i pocztówki. Wyślę do Biedrona do Stanów. Nie mam w ogóle pojęcia jaki ma adres, no ale napiszę Kalifornia, napiszę napiszę Redmond, napiszę e, oddział e, Microsoft Office dla Macintosha, bo on pracuje dla Macintosha, programuje Microsoft Office, cały pakiet na 2008 rok. Właśnie dla McIntosha. No i wyślę, zobaczymy czy dojdzie czy nie dojdzie. Napiszę Sany California, Sany Biedron. Eee, I zobaczymy, czy dojdzie. Będę zaraz pod Barą brandenburską i będę pisał na jego kartkę. Muszę tylko znaleźć jakąś e, skrzynkę pocztową. Pamiętam, miałem kiedyś takie zdarzenie, jedno z moich pierwszych takich fajniejszych wakacji we Włoszech, w Mediolanie i w Rawennie, gdzieś tam jeździliśmy w, na tym rejonie. Kupiłem dużo kartek, żeby się pochwalić, bo to połowa lat 80. I żeby pochwalić się znajomym, że gdzieś wyjechałem na wakacje, to kupiłem te kartek chyba za 30. Wysłałem do wszystkich babci i cioć, A czy wysłałem? Napisałem, napisałem znaczki te sprawy. Przechodzimy właśnie w Strasse, Tat Strasse, Tak. I pamiętam, miałem tych kartek za 30, nalepione znaczki, oczywiście pięknych wakacji pozdrawia Filip. Ja w ogóle zawsze lubiłem wysyłać kartki do znajomych. No i był, była piękna taka skrzynka ogromna, zielona, na takim pięknym deptaku w Pendjolanie. No i wrzuciłem do tej skrzynki cały radosny 30 kartek, za wtedy tysiące lirów kupione. No i potem, jakie było moje zdziwienie, jak po paru dniach zobaczyłem, że do tych skrzynek ludzie wrzucają różne papiery, różne śmietniki i różne inne rzeczy. Okazało się, że to był przepiękny, przepiękny śmietnik, który ja potraktowałem jako skrzynkę pocztową. No i całe 30 kartek poszło się. Tak. Zatem Biedron. Zobaczymy, czy kartka dojdzie. Pozdrawiam. To tyle. Koniec nawijania. 10 minut 50 sekund i czas na jakąś maluteńką, muzyczkę. I następnym razem spotykamy się już pod Bramą Brandenburską.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 is okay I'm undercover agent So or polish I don't care. się przy Bramie Brandenburskiej 3, 2, 1, 0, dotykam jednego z filarów, które przed chwilą Janek z załogi czołgu 102 dotykał oraz Janek Gustlik. Brama Brandenburska była środkiem Berlina, była miejscem, gdzie przebiegał mur berliński, sławetny, niesławetny. W tym miejscu teraz buduje się coś, widzę po lewej stronie coś się buduje po prawej stronie Reichstag, przede mną Zigezoide to jest taki pomnik to już jest, to już jest park w centrum można powiedzieć dawnego Ty masz mnie chyba za idiotę Bruner. pamiętaj, że zawsze jestem Twoim przyjacielem powtórz pamiętaj, że zawsze jestem Twoim przyjacielem od początku Brunner pomnik zwycięstwa bodajże taka złota postura na posągu i Berlin Zachodni jest mi bliższy bo chyba jestem dopiero drugi albo może trzeci raz tak przejazdem przejściem przez Berlin Wschodni zawsze byłem z w Berlinie Zachodnim Próximie, jak wspomniałem na początku zostawiała Berlinie Wschodnim na parówki takie spuszki, a po prawej stronie mamy Reichstag który został spalony wiadomo jestem chyba w trzecim roku i było to pretekstem do, do przejęcia chyba przez Hitlera władzy w Niemczech dawno do... dawno zobaczymy, nie pamiętam dokładnie jak to było, jadę z głowy, nie z kartki podejdziemy teraz do Reichstagu podejdziemy teraz do stacji i będziemy wracać po malutku już w stronę Ostbahnhof gdzie w tych rejonach chciałbym sobie coś zjeść, muszę iść na kafeczkę coś zjeść, bo potem mam pociąg, nie wiem, samolot, bo potem nie wiem jak to wszystko wyjdzie Szczurze. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Cieszę się, że mamy trochę czasu dla w lesie raz. My nigdy nie żartujemy. Nie lubię to. Plac 18 18.00 eee, przybliżę zaraz wam drodzy słuchacze historię bramy Brandenburskiej. Gustlik i Janek na pewno wiedzą jak to wszystko było. I Grigori i pewnie Szarik też. Eee, jak to wszystko wyglądało. A ja no szczerze nie do końca się orientuję jak to wszystko Historycznie jest uwarunkowane, Kiergarten prosto i Charlottenburg prosto. Kiergarten to jest właśnie ten ogromny park tutaj, gdzie można było kiedyś, dawno, dawno temu na targu kupić różne tutaj e, rzeczy. W tym parku podobno też dużo jest e, seksu i przemocy. E, tak, można tanio dostać, można tanio dać, można tanio się sprzedać po prostu. Zatem brama brane burka stoi na samym, na samym środku. Proszę sobie wejść na flickra, zobaczyć. Niestety, jak już wspomniałem, zdjęcia dzisiaj są fatalne, bo w ogóle nie ma światła. Naprawdę jest tragicznie z, ze zdjęciami. Ale no cóż, no cóż, takie życie artysty, trzeba robić to, co można. I cóż, idziemy w stronę rajstagu. Nie wiem, czy wejdę do środka. Można by w sumie, dlaczego by nie. Dlaczego by nie? Zobaczyć jak to wszystko, bo Rajstak jest fajnym budynkiem. Można sobie tam na górę wejść, można sobie tam na górę wejść i jest taki nowoczesny, jakby taras widokowy, albo coś w tym stylu. Słuchacze zobaczą zaraz na zdjęciach. Może zrobię podcast taki podwójny, jak zrobiłem z Disseldorfu, że mówię o tym i dla posiadaczy Macintoszy od razu to w iPodzie, albo w jakiejś przeglądarce się pojawia. Zobaczymy czy będziemy się chciało, czy nie będziemy się chciało. W każdym razie na pewno podcast będzie. Zdjęcia na fliksze. I cóż, i cóż, brama brandenburska. Olera. Nie jest taka wielka jak myślałem. Mówiąc szczerze, nigdy nie boję niej aż tak blisko na dotyk ręki. Raj, right, tak, niespalony, pięknie odbudowany. W ogóle tutaj to okolice muru berlińskiego, gdzie kiedyś był, bo teraz są takie puste przestrzenie które są bardzo, bardzo mocno urbanizowane, że się tak wyrażę, bo przecież był pas taki wokół muru z jednej i z drugiej strony. E, taki pas bezpieczeństwa. Zaraz e, przybliżę Wam wszystkim, e, jak, ten, jak historia muru wyglądała tak bardzo, bardzo szybko. I cóż, i cóż, Reichstag. Stary, stary budynek. Fajny taki autobus właśnie widzę, stary też. Proszę bardzo, na fliksze biały sobie zobaczyć. Stary jest taki budynek z takim nowoczesnym atrium na górze. Ludzie sobie chodzą w koło. Nie wiem czy można wejść. A czemu nie? Na wieżę wszedłem. Mamy dużo czasu, mamy dopiero czwartą godzinę. Eee, I wejdźmy na górę, zobaczymy czy można. bo kole... Widziałem, że kolejka jest. Widziałem, że jest kolejka, ja jechałem tutaj. Eee, I zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zatem Berlin, moje miasto. Podcast troszeczkę wyszedł dzisiaj. E, przypadkowy, bo nie wiedziałem, że będę w Berlinie, a w tyle miał czasu. Ale co tam. Jedziemy, o to chodzi, żeby dzielić się z wami tym, co widzę. Tym wszystkim. Co mnie spotyka, to tyle. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Aha. To wszystko? Wszystko. Stól Trzymajcie się! Posyłam wam dwa plutony SS! Halo! Halo! Halo! Cześć, tu Kochlandyn. Słuchacie podcastu nie tylko na Orłów. Serdecznie witamy, witamy z ulicy Friedrich. Friedrichstrasse, a Friedrichstrasse to jest jedna z takich lepszejszych ulic wschodniego Berlina, jeśli można by tak dzielić na lewą stronę Brandenbu bramy Brandenburskiej i prawą stronę. Um, Friedrichstrasse jest ulicą taką troszeczkę dla bogaczy, bo same lepszejsze sklepy Breitling, Louis Vuitton, Bank Olufsen i mnóstwo, mnóstwo takich sklepów, gdzie nie ma cen na produktach, po prostu coś się podoba to się kupuje o, nie myślałem, że to jest Moherstrasse, to jest Morenstrasse to a propos naszych polskich jeszcze klimatów trochę się zapędziłem w tą stronę licząc, że może znajdę sklep Zara, ale Zara to jest chyba nie ta liga Berliner Bank Starbucks Deutsche Bank um, Bank Ols, jak samego wspomniałem wcześniej e, będziemy się cofać Starbucks widzę ale nie na jedzenie pójdziemy gdzieś dalej um, A to, to nie tak? Budut tak rano to, bud tu rano czyli dużo rosyjskich widzę tutaj jest Towariści jeszcze tak to wygląda. Nowy sklep e, Land Rovera, nowy sklep Mini. E, bardzo ładny salon Noki przede mną. UBAN, czyli wejście do kolejki. E, ulica leniwa dzisiaj, bo przecież mamy godzinę 16.00 dopiero. Ale, ale nie ma ruchu w tym Berlinie dzisiaj. Chyba, że poniedziałek może się Sezon wakacyjny zaczął, albo jakieś ferie w Niemczech. Tego nie jestem, nie jestem w stanie sprawdzić. Bardzo fajny jedzie taki e, sztat. E, czyli takie e, stare miasto, podróż takim starym autobusem po, po starym Berlinie. Autobus taki z lat e, 1900 mniej więcej. I kierowca tak samo, ubrany w taki fajny ancuk. I ten człowiek na górze, który opowiada też w takiej fajnej furażerce i w czapce i, i tak ładnie ubrany, w każdym razie fajny taki pomysł na robienie, robienie takich tour guide'ów po, po, po mieście. W Polsce mi brakuje, szczególnie w Poznaniu, na przykład w Poznań małe miasta, można by jakiś taki autobusik starodawny albo jakiś nawet piętrus skombinować i robić taki... City Tour na przykład co dwie godziny dla turystów, no bo w sumie w Poznaniu nie ma czegoś takiego. Każdy sobie chodzi, każdy sobie chodzi po rynku, każdy sobie chodzi po, po starym mieście, browar, te sprawy, a jest dużo fajnych rzeczy, które można w ciągu godzin, przepraszam, w ciągu godzinki zobaczyć i pokazać turystom. W Poznaniu niestety nikt nie wpadł na taki pomysł. A dalej skręciliśmy w ulicę, właśnie tą, co wspomniałem wcześniej Moherstrasę. I przechodzimy koło Charlotten Strasse, gdzie mamy bardzo ładny kościół. Pozłacana taka pani na górze stoi, Hilton, hotel. W ogóle jestem, mam wrażenie, w takiej lepszej tutaj dzielnicy. dzielnicy. Trochę skręciłem, żeby troszeczkę nie iść tą całą drogą. A... Widzę, że tutaj jest dużo fajnych, ciekawych, nie tylko sklepów, ale i ambasad. Bo widzę, ile przechodziłem koło ambasady chyba angielskiej. Grosse brytanien i francuskiej, i amerykańskiej. ale amerykańskiej to w ogóle były szlabany różne i betony, że po prostu nie można wjechać. Nawet czołgiem by nie można było wjechać. Przy angielskiej ambasadzie było trochę lepiej, bo były tylko takie wystające rury, które się chowały, jak samochód wjeżdżał. No ale Amerykanie, wiadomo, największy terroryści na świecie, muszą się bronić przed innymi terrorystami. A gdyby trochę spasowali, trochę George krzaczasty Trochę pomyślał logicznie, no ale nie, musimy, nie możemy od niego tego wymagać, jak i o innych politykach, od innych polityków. Na przykład tutaj nie pokazuję palcem, ale mamy braci też, którzy nie myślą w ogóle. O polityce będzie był już może podcast albo będzie, zależy kiedy ten niemiecki puszczę, ale myślę, że już był, to tam troszeczkę mówiłem o tym, jak to się zapatruje na to wszystko. Znaczy był wiadomo podcast polityczny dawno, dawno temu. O tym, co mnie wkurza w polskiej policji. ale był podcast niedawno o tym, jak to wygląda w Irlandii. Zatem dochodzimy do... Dochodzimy do Einstein Cafe. Einstein, Zweinstein i Dreinstein. To było trzech braci takich. Einstein był pierwszym, Zweinstein był drugi, a Dreinstein to był trzeci, bo, bo tyle ich tam było. Tacy mądrzy ludzie, to tam ten zrobił R e równa się mc kwadrat, potem drugi zrobił R e równa się mc do trzeciej, a czwarty to był z pierwiastkowo to wszystko. Zatem idziemy sobie dalej ulicą Moherdemn Przechodzimy koło właśnie Einstein Cafe. Pan, o, pan ma pan niebieski ładny tramban z silnikiem Polo 1100. Bardzo dobry samochód, ale niestety jak się wyjeżdżało z lasu to trzeba było się trzymać, bo bardzo lekki ten samochód mój kolega miał i często go właśnie wiatr znosił jak wyjeżdżał z lasu, ale pruł nieźle. pruł nieźle, to było jedno z pierwszych joint venture NRD i NRF-ów wtedy no i skończyło się sukcesem pamiętam, że do Wartburga, którego wcześniej widzieliśmy, 3-5-3 Wartburg, wsadzono silniki z Golfa i to nieźle jeździło, bo te samochody były plastikowe bardzo lekkie i naprawdę miały bardzo dobre osiągi zatem Przechodzimy? Gdzie my teraz przechodzimy? Powiem wam, moi drodzy państwo. Przechodzimy koło flagi. Są niemieckie, europejskie. To musi być jakiś urząd. Poczekajmy chwilę. Ładnie to wygląda. Naprawdę taki stary, fajny Berlin. Stoją policjanci. W ogóle dużo policjantów dzisiaj jest. Nie wiem, czy dlatego, że w Rostoku się coś tam dzieje. I się podpalają wszyscy. A, business ministrum to jest justice, chyba, czyli czyli Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego tu stoją policmajstry. Przechodzimy do tego żeby nie być w, w drogę. I tyle. Będę się żegnał z wami, moi drodzy I pewnie spotkamy się gdzieś już na, na jedzonku, bo już pomału mi nogi z wychodzą, czy jak to się mówiło. Jakoś tak kolokwialnie. Um, I pójdziemy jakiegoś może bratwurst'a, albo może coś bardziej konkretniejszego zjeść usiąść z herbatą. Po prostu myślę, że może na, na stacji ten Ostbanko były bardzo fajne knajpy i myślę, że tam się spotkamy w miejscu, z którym zaczęliśmy naszą wędrówkę. Zatem żegnam i zapraszam na dalszy ciąg. Już chyba jedno z ostatnich wejść z Berlina. Żegnam się z Jeruzalem Strasse. Jeruzalem, nie, Jeruzalemer Mer Strasse. To tyle. Dzięki. Cześć, tylko Flander, słuchajcie podcastu, nie tylko na EU. Zatem cztery pancerni, chyba z psem oraz Hans Janek Kloss, największy, najlepszy szpieg wszech czasów. Wszyscy oni byli w Berlinie, wszyscy oni przy Bramie Brandenburskiej odnosili zwycięstwo nad faszyzmem. A nie znalazłem żadnych fajnych, wartościowych e, tekstów a propos czterech pancernych, ale wrzuciłem Janka Klosa. Mam nadzieję, że się Wam słuchacze podobało. Zresztą pozdrawiam tutaj Janka Klosa z Dublina, znany tutaj, były podcaster Janek Kloss. Dla tych, co wiedzą, to wiedzą o, o kim mówię zatem obiecane obiecane o bramie brandenburskiej trzy minutki, proszę bardzo Brandenburger Tor, czyli symbol Berlina, wspaniała klasystyczna konstrukcja wzorowana na ateńskich propylejach, jest dziełem Karla Gottharda Langhansa Langhans. powstała w latach 1789 1791 a do 1795 roku ukończono jej dekoracje rzeźbiarskie. Tak to wygląda. Potężna, dorycka kolumnada zwieńczona belkowaniem i attyką ujętą jest dwoma pawilonami otoczonymi kolumnami. Brana, Brama Brandenburska była świadkiem niemal wszystkich wielkich wydarzeń w mieście. Tutaj odbywały się parady wojskowe i demonstracje robotnicze. Tutaj świętowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego i dojście Hitlera do władzy. Oraz... Ym, Wiadomo, zjednoczenie Berlina. Kiedy to było? Proszę sobie przypomnieć, kiedy było zjednoczenie... E, przepraszam, nie Berlina, ale zjednoczenie Niemiec właśnie w Berlinie. Tu zawisła także radziecka flaga w 1945 roku. Tu właśnie Janek, Janek, z, Klosem, e, Janek e, z Klosem wieszali tą flagę. Dobrze pamiętacie? Ostatni, 22 odcinek Czterech panternych. Janek e, z czołgą oraz e, Hans Janek... Klos, obydwoje wieszali tą flagę. Eee, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? A, w mm, 17 czerwca 1953 roku zabito tutaj 25 robotników w Berlinie Wschodnim. Pewnie uciekali tutaj, uciekali z Berlina Wschodniego do Zachodniego. Eee, jestem wam winien także, wspominałem o Erisiu Honeckerze. Eee, zatem Eris i samochody. Przyjęto się zatem uważać, będę czytał sobie z gazety, bo mam taką gazetę, którą kupiłem w Polsce i znalazłem bardzo fajny artykuł o Rysiu i o jego samochodach, jego namiętności do samochodów. Zatem był Wartburg, był e, Trabant, była IFA, był e, też taki samochód chyba tarka, takie jakby neski nasze. Coś w tym stylu. Ale przyjęto się u nas uważać, że to co pochodziło z NRD zazwyczaj niezłej jakości, ale bez finezji, bez jakiegokolwiek polotu. Drabant był obiektem pożądania, ale także był obiektem żartów i kpin. Nerdowskie pływaczki imponowały sukcesami, ale nie urodom. Dobrze o tym wiadomo. Na tle takiego wizerunku właśnie ee, na tle takiego wizerunku jawi się właśnie Erich Honecker. Rozmakowany w tym, co piękne, co szykowne, co nietuzinkowe. Pojazd, jego najulubiejszy, wybrał sobie z iście łańską fantazję. Zatem nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że oficjalną rządową limuzyną został Citroën CX. Model zaprezentowany jesienią 1974 roku zwycięsko zmierzył się z legendą poprzednika o symbole, o symbolu DS. Był to najulubieńszy i najbardziej szykowny samochód Stein 50 Erich Honecker e, miał tych samochodów chyba, zaraz znajdę sobie, 14 Honecker, jak wieś niesie, wolał luksusowego cintroena od pancernych limuzyn radzieckich typu Czajka, typu Mogę. Bo przecież mógł bez przeszkód otworzyć szybę i być bliżej narodu, a w szczególności e, narodu, pozdrawiając machające mu dzieci. Gdy NRD, od, e, gdy NRD odeszło do historii, a w ślad w nim także wieloletni przewódca. Większość jego pięknych Citroenów trafiło pod młotek na dobroczynne aukcje. Jeden z ostatnich modelów sprzedano w 1900, e, przepraszam, 2005 roku za 20 tysięcy euro. E, taką najlepszą, najlepszą wersją e, Citroena dla Erisa był zbudowany model, model Pre Prestige przedłużony na dwozie, co pozwalało na umieszczenie trzeciego rzędu siedzeń, dzięki któremu tylnia część pojazdu zamieniła się w miły salon. Tak to wyglądało Eriś się lubił luksusy. Eriś lubił dużo fajnych rzeczy. No niestety nie wszyscy lubili Eriśa. Tak to wyglądało. Cóż, dobrze wiemy, że Eriś po tym jak stracił władzę przeniósł się do Chile i tam zmarł. Mieliśmy możliwość usłyszeć co Eriś mówił o kawie i herbacie. Zatem teraz yy, kolejna część mojej wycieczki, już chyba przedostatnia, i zobaczymy, co dla Was przygotowałem Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla Orłów, z Zielonymi Urlami. Tak to wygląda, tak to wygląda, żeby nie było, że tylko Dawidziński gada w tym podcaście. Posłuchajmy, co Monty Python ma powiedzenia o Niemcach i o Hitlerze. Posłuchajmy bardzo, bardzo. Śmieszny, fajny kawałek po angielsku, ten kto rozumie, ten szczęśliwy. Proszę bardzo, Monty Python. A po Monty Pythonie już końcoweczka, czyli zapraszam na bardzo mocną herbatę i to tyle w podcaście Berlin, moje miasto. Takim podcaście, którego w zasadzie nie powinno być. Odcinek 87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 We can't keep you away, can we? <laughs> And over here is Mr. Hilter. <laughs> ah, ah, a good, ah, good afternoon. Dummy little excursion, are we, Mr. Hilter? <laughs> uh, yeah, yeah, we make a little... Uh... Hike. Hiking. We make a little hike for, for Bitterfull. Oh, well, you'll be wanting the A39, Dave. <laughs> no, no, no, you've got the wrong map there. This is Stalingrad. You want the Ilfricum and Barnstable section? <laughs> <laughs> I'm not <the> original. Reginald! <laughs> you have the wrong map here, your silly old leg before a wicked English puzzle. I'm sorry. <laughs> sorry, mine Fiora, I did not. Oh, my, uh, dicky old chum. <laughs> Lucky Mr. Johnson pointed that out, eh? You wouldn't have had much fun in Stalingrad, would you? <laughs> I said, you wouldn't have had much fun in Stalingrad, would you? <laughs> Not much fun in styling her. at No, oh, I'm sorry, I didn't introduce you. This is Ron. Ron Ribbentrop. Oh, not Von Ribbentrop, are <laughs> eh? you? Nine, nine, nine, Nein! Oh, ha <laughs> No, different other chap. No, I in Somerset am being born. Von Ribbentrop is born in forty 46 Dusseldorf West 8. So they say. <laughs> um, this is the quiet one, Mr. Bimler. Heinrich oh. Bimler. How do you do that, squire? Also, I'm not a lad, but I in Peter Lincolnshire House was given birth to. But stay in Peter Lincolnshire House all during war, owing to nasty running sores, uh, I was unable to go in the streets, play football, or go to Nuremberg. <laughs> I am a retired window cleaner and pacifist without doing war crimes. <laughs> I'm very glad England win World Cup, Bobby Charlton, Martin Peters, and eating lots of chips and fish and toad... <laughs> Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów! Serdecznie witam już chyba po raz ostatni. Stacja Berlin Ostbahnhof. Siedzę sobie w kawerence, którą wynalazłem już wcześniej, jak chciałem jak szedłem do miasta. Bardzo przyjemna taka w stylu coś Starbucksa. Ale bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i zamówiłem sobie brownie z orzechami oraz herbatę. Herbata bardzo, bardzo dobra, ale pani się spytała, czy chcę mocną, czy chcę normalną. Powiedziałem, że chcę mocną. No i herbata jest taka, że mózg staje. Po prostu serce mi wyskoczy, mózg mi stanie. Taka torebka wielkości no powiedzmy z 5 torebek zwykłych herbaty, taka sypa sypanka tak zwana. No i serce mi wyskoczy po tej herbacie, poproszę może dokładkę trochę wody, żeby ją rozcieńczyć, ale dobra, swoją drogą, bardzo, bardzo ale bardzo mocna, bardzo mocna. Na szczęście jest cytrynka. Można sobie, jak to większość Polaków pije, z cytrynką. Zatem wypisałem już kartki do Biedrona. Proszę bardzo, Microsoft w pośpiechu napisałem przez K, a nie przez C, ale tak to bywa. Microsoft Office, Department for Apple Design. Zobaczymy, czy dojdzie. California Redmond jestem bardzo ciekaw, wypisałem kartkę do mamusi że bardzo ją kocham i w ogóle no i jeszcze tam do innych dziewczyn napisałem kartki, że też je kocham i... ale mniej już yy, niż mamusie I, i tyle, to chyba będzie już końcówka naszego berlińskiego podcastu Wyszedł yy, przypadkowo wyszedł yy, zobaczymy jak to wyjdzie troszeczkę dodam efektów yy, czyli w zasadzie jak to mówię to już wszyscy wiedzą jak to wyszło bo to już końcówka, a byłem w sklepie, kupiłem sobie dwie fajne koszule kupiłem sobie dwie fajne koszule Esprita, taką jedną w taką, y, zagłębie y, mieć Lubin taka miedziana, a druga takie zagłębie bejohatów czyli taki, taki brunatny węgiel taka, takie brunatne koszule no bo jak jest w Niemczech to trzeba mieć brunatne koszule nieprawdaż, wiadomo jak to się skończyło ale przepiękne pierwsze, prze, przepiękne koszule jedną kupiłem w rozmiarze M jedną kupiłem w rozmiarze, M, w rozmiarze L i zobaczymy, czy przytyje, czy schudne w każdym razie obydwie nam nie pasują jedna się, są takie fit czyli się bardzo dobrze dopasowują ja lubię teraz takie obcisłe rzeczy kupiłem sobie też spodnie ze skóry takie obcisłe, tylko że interes mi wystaje za bardzo, ale to tak ten mam też takie getry obcisłe i, i rękawiczki mam takie bramkarskie bo w następnym podcaście już takim regularnym o Dublinie będzie o moich nowych, może nie pasjach, ale i zainteresowaniach, czyli piłka nożna kite, rower no jak zwykle dziewczyny To tyle. Podcast nie tylko darów, prosto z Berlina, prosto ze stacji Ostbahnhof. Za kilka minut mam samolot, pociąg na lotnisko i może jeszcze coś z lotniska dla Państwa dogram, ale jeśli nie, jeśli nie będzie nic ciekawego, to dziękuję za te 50 minut, a może więcej. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w samym podcaście. Mówił jedynie słuszny podcaster w tej części Europy, Filip Dawdziński. Żegnam. Słuchajcie, podcastu, tylko na audio. I tak to wyszło. Berlin, podcast moje miasto, dwa odcinki zamiast jednego. Mam nadzieję, że moi drodzy słuchacze się nie zanudzili. Co będzie w przyszłym tygodniu? Na pewno będzie irlandzki jakiś podcast, bo myślę, że dość pomalutku podcastów moje miasto. Tak sobie planuję, że w wakacje będą tylko podcasty o Irlandii, tylko podcasty o Dublinie, tylko koniczynką w tle. Więc został nam jeszcze podcast. Poznań moje miasto. Myślę, że w połowie czerwca na urodziny miasta na pewno ten podcast będzie. A teraz dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich złaczy na następny tydzień, na następny podcast. Proszę o komentarze, proszę o słowa otuchy, jak i krytyki. To wszystko. Dziękuję. Zapraszam. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Idziesz, Czasiu? Idę, idę. No to.